jest tak, aby kobieta nie złam, ja, od, Nie złamała sobie zęby. Nie. <głos> Jeśli zaczniemy kobietę podnosić z tym ciągnikiem A, to zacznie się ja. łamać noga. Jeśli zaczniemy ją tym ciągnikiem, tylko podciągnąć pod ciągnikiem, to to zacznie się wbijać w ścianę i ulubie sobie głowy. Zatem nie, należy tak cza? podnosić jest proporcjonalnie, dobra. żeby tą kobietę podnosić Raz z jednej no, strony, czy raz z drugiej strony? No, Zobaczyłeś coś? Zobaczyłeś coś? Od Twojego pierdolenia mi aż ręce opadły. <śmienic> <śmienic>